Ja, złowrogi od Krzyszmen, wraz z moim uniżonym sługą, Darthem Hosem, postanowiliśmy przejąć kontrolę nad podcastem w jedenastym tygodniu Anno Domini 2011. Ha, ha, ha, ha! Już nic nigdy nie będzie takie samo. Podczas nagrania nie ucierpiały żadne zwierzęta. Witamy w 11 tygodniowym przeglądzie polskich podcastów w podcastofonie w roku 2011. W tym tygodniu za sterami tychtafonu zasiadają Krzyszmen i Hos. Czyli młoda ekipa, młode wilki polskich podcastów. Na szczęście wcale nie gorsi od starych wyjadaczy. Dobra, gorsi, gorsi, gorsi. Yy, no ale jesteśmy. Liczy się to, że nagrywamy, nie? <głos> yy, więc yy, dzisiaj do nas przypadł 11 tydzień. Po 11 i 2011 roku w polskich podcastach pojawiło się 44 podcastów w tym tygodniu, co jest liczbą dosyć spoko jak na odmawianie ich, no i właściwie przygotujcie się na godzinę męki. Chyba, chyba twórcy podcastofonu wiedzą, że to będzie godzina męki, więc myślę, że sami sobie tam przygotowują swoją wersję tego przeglądu i jakby coś nie wypaliło, to jednak oni to nagrają. Co o tym myślisz, os? No też tak myślę, szczególnie, że Przemko i tak pewnie zrobi to, co uważa za słuszne. No dokładnie. Wszyscy wiemy oczywiście, jaki Przemko jest. Dobrze, no to może zaczniemy od informacji, które pojawiły się w tym tygodniu, bo jak dobrze wiemy, polski podcasting żyje całym swoim życiem i to nie są tylko podcasty, a rozmowy na czacie i różne takie informacje. Otóż 14 marca dowiedzieliśmy się, że usunięto z katalogu herbatę utopilicy, i Prosty Człowiek z podcast, yy, tak, te dwa podcasty zostały usunięte, no przepraszamy bardzo, no ale mija rok, od kiedy nie nadają, no trzeba usunąć, trzeba z tym porządek zrobić, nie tak, że to zaś miesa, no ale yy, znowu 17 został doda została dodana Teoria Chaosu na żywo, yy, czyli Claude Monet zaczyna nawet też na żywo Teorię Chaosu i ona właśnie ma swój właśnie podcast yy, nowy w katalogu. No to co chodzi, ja myślę, że możemy spokojnie, możemy spokojnie przejść do podcastu, do przeglądów polskich podcastów. No, no to lecimy. Lecimy. 11 marca, czyli w dniu, który, którego nie dokończyli poprzedni prowadzący, no piątki są takie, że akurat nie, nie za dobrze się je dokańcza, więc 11 marca pojawił się podcast Siódme niego. Nowy Porządek Świata, Współczesne Zagrożenia Człowieka, część druga. Tutaj ksiądz doktor habilitowany Andrzej Zwoliński opowiada nam o współczesnych zagrożeniach człowieka. Warto posłuchać, szczególnie jeśli się jest katolikiem, chrześcijaninem, bo, no bo myślę, że to jest ciekawe. No i tutaj można się dowiedzieć, czy na przykład nie jesteście w niebezpieczeństwie, albo coś takiego. Następnie pojawił się podcast Godaja, Kapok. Co o tym powiesz, os? No, Godaj mówi o swoim komiksie, dokładnie co mówiłeś, durniu. A tak naprawdę to jest tylko pretekst, żeby powiedzieć o różnych swoich radosnych przeżyciach tego tygodnia. No, więc wszyscy znamy Godaja znowuż. Nowy polski podcaster, który prężnie się rozwija, znaczy prowadzi nowy podcast, bo wcześniej prowadził podcast b 180 tak? którym odpowiadał o komiksach o Batmanie. Dochodzimy do kolejnego podcastu o Bogu, właściwie o Biblii, a dokładniej mówiąc o rzeczach z Biblią związanych, a jeszcze śliściej mówiąc o proroctwach zawartych w Biblii. Szymon Wegniański, autor podcastu Cienie Przeszłości, opowiada nam, czy Mesjasz musiał umrzeć. Dowiadujemy się w stylu Szymona, co mówi przepowiednia z Księgi Daniela na tym, co, czy Mesjasz musiał umrzeć. Mamy tu mało o dacie ukrzyżowania, no ale mówimy tutaj też o, Jezus, o pojmaniu Jezusa i bez interesowności uczynków. Myślę, że to warto ten podcast przesłuchać, bo sam Szymon Wygnański bardzo, bardzo fajnie to opowiada, bardzo ładnie właściwie też, ale tutaj akurat nie jest dobrym słowem, to... No i ja myślę, że Cienie Przyszłości mogę każdemu polecić. polecić. Nie wiem, słuchałeś Cienie Przyszłości kiedyś, was? No słuchałem, Szymon Wygnański siednie sobie radzi. Jeszcze troszeczkę, a jak dla mnie przygoni Martina z odbytu. No co, do, no, co do tych przepowiedni to tak, bo Martin nie za dużo mówi o przepowiedniach, a to jest na pewno bardzo ciekawy temat, szczególnie dla dla tych, tych no, dla takich ludzi interesujących się Biblią. Co tam mamy dalej? Mamy podcast filmowy Dark Zioma. Dark Ziom mówi nam o filmie nie z Hollywoodu, nawet nie żadnego komercyjny ten film. To jest film taki, no powiedzmy film youtubowski, tak? Czyli grają przyjaciele, rodzina itd. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, musicie posłuchać. Nawet polecam. No, więc dobrze i tym sposobem zakończyliśmy niedokończone 11 marca No i tutaj wychodzimy na szerokie wody, ponieważ tylko my omawiamy sobotę 12 marca w którym pojawiło się 10 podcastów. Jest to dziennik w tym tygodniu, w którym pojawiło się najwięcej polskich podcastów, co udowadnia tezę, że w weekend najwięcej polskich podcasterów postanawia opublikować swoje odcinki, no bo jest to przystępne, tak sobie tam robisz, sobie tam po, po, pocinasz sobie odcinek w tygodniu, no i w sobotę robisz, no i już na poniedziałek masz gotowy podcast do słuchania w twojej mp3. I zaczynamy podcastem małżeńskim, podcastem M&M's. Tak, odcinek zal zaległy na życzenie słuchaczy. To jest odcinek dany specjalnie dla tych, którzy chcieli. I jak zwykle Marek i, Marka i Marta mówią o różnych rzeczach, o swoim życiu i o swoich przemyśleniach. E, tak, jak zwykle mamy dawkę mms gadania. Ja ten podcast bardzo lubię, chociaż na początku byłem dość sceptycznie do tego nie nastawiony, ale później, przyznaję, dałem się polubić Markowi i Marcie. Nasze Marek i Marta dali się mi polubić, chociaż do drugą odcinka to mam nadzieję, że też działa. E, no i tutaj też ten odcinek, nie wiem czy wiecie, jest na życzenie Pani, Janini, która, pani Janiny, która absolutnie nie jest krzyżmenem, więc dobrze, że Pani Janina też słucha sobie tego podcastu. Dochodzimy do następnego odcinka. Daniel z podcastu Na 100%, czyli znany nam szerzej jako DJR, mówi o małych sprawach codzienności, mówi tutaj o Między innymi o swoim wolontariacie, którym, o którym mówił już w, w odcinku Wariat-Wolontariat. Razem mówi dosyć szerzej o konkretnych ludziach, z konkretnymi chorobami i mnie ten odcinek urzekł. Naprawdę DJ, świetnie to opowiedziałeś, świetny odcinek, urzekłeś mnie. Szczególnie y, historia tego człowieka z, z Alzheimerem, no niestety nie pamiętam jego imienia. Y Aż tak dobrej pamięci nie mam, ale urzekło mnie to i naprawdę za ten odcinek dostaje typ tygodnia od nas. Ode mnie znaczy się, bo y, jak y, nie wiem czy wiecie, ale robimy także że jeden typ tygodnia ode mnie, drugi od Hossa, a trzeci wspólny. E, co tam dalej mamy, Hoss? Dalej mamy Przemka w z najbliżej jako... Przemko? Z braku sygnału i odcinek Nowe Twarze Filipa D, gdzie... Przemko rozmawia z Filipem Dawidzińskim, autorem już no, legendarnego podcastu Nie Tylko dla Orłów, no, jeżeli chcecie poznać nowe twarze Filipa, to musicie koniecznie przesłuchać odcinek Braku Sygnału. A nawet pojawia się picie Hepatki, a w naszym podcastofonie przy tym nawet się pojawia typ tygodnia. Drugi typ tygodnia pod typie tygodnia idzie świetny odcinek. Przemko, Filip, gratulacje Wam. To jest nasz wspólny typ tygodnia, bo naprawdę Filip i Przemek się postarali. Świetne. Dalej mamy informacje. Informacje, ponieważ pani się zepsuł komputer, dlatego w tym tygodniu niestety nie będzie podcastu o piwie. No, no niestety, wszystkich miłośników tego złocistego trunku przepraszamy, yy, idźcie sobie kupić żywca i się tam napicie. Yy. 12 marca, czyli Krzysiek Krzyszman sobie i w ogóle nie lubię typa, jakiś dziwny jest, no ale trzeba słuchać, bo to podcastów o mnie szukamy Krzyszmanowi roboty. No i ten batałach mu no, szukajmy mu roboty, tak chcę, żeby szukacze mu znaleźć tę roboty. No opowiada tam, że na pewno nie chce być budowańcem, że nie może dostać wokalistą, że chciałby dostać informatykiem, dziennikarzem radiowym obsługowcem technicznym koncertów oraz gitarzystą, a co o tym, podcinku, co o tym odcinku powiesz, Hoss? No, Krzysiek jak zwykle gada bez ładu i składu, mówi nam o tym, kim chciałby zostać, ale tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze nie chce się wziąć za uczciwą robotę. Mm, woli puszki zgniatać młotem, tak? To. Co mamy dalej? Dalej mamy podcast Armirownia. Armir Błażej z podcastu Armirownia, podcastu zajmującego się robotyką, relacjonuje nam zawody RoboMaticon. Tutaj zajęł, zdaje się piąte miejsce, albo trzecie, dokładnie nie pamiętam, ale albo piąte, albo trzecie. No i opowiada nam o tych zawodach w Warszawie, opowiada nam też, na jakich zawodach niestety nie uda mu się być, no bo daleko od domu. Ja myślę, że Admirownia to jest dobry podcast, prowadzony przez młodego człowieka. Coraz więcej nas młodych ludzi jest w polskim podcastingu, to dobrze, że nie zajmują się tym tylko starsi. No i to jest jeden z tych podcastów fajnych od młodego człowieka, bo czasami znajdują się takie niezbyt fajne, jak niżej wspomniana jaskinia głupoty. Albo też głową w mur. Nie, głową w mur głupi podcast, nie chod. No. Jakiś tam dziwny człowiek robi zupełnie się na tym nie zna. No ale admirowni, to jest dokładnie przeciwieństwo Admirowni, bo Admirownia jest świetna. Dokładnie. Yy, tak. Ale dalej, ja dalej, co ty dalej, co ty dalej, ja tu prowadzę. No, tak. Polskie Detroit, Łukasz Witkowski, mój ulubiony Łukasz, Łukasz świetny podcast robi, świetne polskie Detroit, nie dość, że Detroit, to jeszcze polskie, w którym opowiada o nowym iPadzie dwa firmy Apple, a dokładnie w języku Łukasza iPadzie. No i tutaj opisuję właśnie, co tam się działo z, tym, z premierą iPada dwójki, jak to tam, w sklepie, pytał się, czy jest iPad mniej, po mniejszej rozdzielczości, a tu nie było, nie było, ale o tym dowiecie się z podcastu, Polskiej Detroit, 12 marca, no dobry podcast, dobry odcinek. A dalej mamy 15 odcinek podcastu Ernet Haas, czyli zbioru opowiadań Łukasza Iliaszewicza. Tym razem Łukasz swoim pięknym głosem, bo tak, Łukasz pięknym głosem obdarzony jest, przedstawia nam y, pierwszy rozdział powieści, powieści Marka Michalskiego pod tytułem Dzieci Frankensteina. Myślę, że odcinek z uwagi, y, bo no, Łukasz świetny ma głos, a samo opowiadanie jest fajne. A teraz przechodzimy do Kasia z podcastu Nie mów nikomu, a odcinek nosi tytuł nic, gdzie Kasia mówi nam o niczym, a tajemnicze Nic jest bardzo wiernym kolegą Kasi. Jeżeli chcecie więcej odsłuchać, musicie posłuchać odcinku Nic Katarzyny. E, dobra, a po Niczym mamy mojego jednego z ulubionych podcasterów. Kasper Warguła, czyli znany niektórym jako Mougli, niektórym jako Kasper Warguła, a jeszcze innym jako Mougli, i Tymoteusz Maysiak z podcastu Sami Swoi, nowy podcast Kaspra, przedstawiają nam zimowisko pasterka 2011, czyli ich wyjazd do harcerzy. Tak, na zimowisko 14 w pasterce. No i tutaj mamy no, różne takie przygody. Kaspra z dojazdem do, yy, do tej pasterki właśnie już na miejscu w pasterce Nic tylko słuchać, nic tylko słuchać Co tam jest dalej? A dalej mamy Kubę Prze Krzemińskiego i Norberta Marka z podcastu Pełna Powaga i to jest już odcinek trzeci Japońska katastrofa z internetowym kłem. gdzie Kuba i Norbert mówią o różnych sprawach o tym co się działo z Japonią oraz o cenzurze internetowej Następny podcast to Teoria Chaosu na żywo. Niestety, przepraszamy Cię, klost całego serca. Odcinek pojawił się dopiero niedawno, kiedy już nie myśleliśmy o 13 marca, no i niestety nie przesłuchaliśmy. No niestety, no przepraszamy Cię bardzo. Po części nasza wina, ale po części też nie nasza. Przepraszam. Ale następny odcinek, już 13 marca, w którym pojawiło się 7 podcastów, a to była niedziela. Pojawił się podcast też Castro, sami swoi. Co o tym sądzisz, Os? No, ja powiem tylko tyle w śpiewanie, śpiewanie i jeszcze raz śpiewanie. Jeżeli chcecie posłuchać fajnego ośpiewu, musicie koniecznie słychać zimowis zimowiskiej pasterki 2011, części drugiej. No i jest jeszcze pełna powaga Kuby Krzemieńskiego i Norberta Marka. A odcinek nosi tytuł Twistery, jakiej nie znacie, czyli Kobiety i opowiadają nam tutaj Kuba oraz o kobietach historycznych, które namyszały w naszej czasie. Dobra, a po pełnej powadze jest Japanimation, czyli wszyscy podcasterzy zaczęli drżeć, ponieważ jest, było trzęsienie ziemi oraz tsunami w Japonii. A co łączy Japonię z polskim podcastingiem? Jak myślisz co? Hmm, Mateusz Panowicz. Dokładnie, Gom Jabbar Mateusz Udbanowicz z podcastu Japanimation, tak, on mieszka w Japonii, robi podcast o Japonii, no i mówi nam, co się tak naprawdę w Japonii stało, bo media lubią sobie wyolbrzymieć, naprawdę, no i właśnie... ten.. Gom Jabbar mówi, to się naprawdę stało. Jeżeli chcecie posłać opinii kogoś, kto był w Japonii, a nie jakiegoś reportera, który mówi o Japonii, koniecznie musicie przesłać Japanimation. A po Japanimation mamy Army również. I... Dalszy ciąg gadania o Japonii. Tym razem Armir, który kiedyś się interesował katastrofą w Czarnobylu, wyniósł z tego trochę wiedzy no i powiedział co tam jest o Japonii, jego zdanie yy, o tym wszystkim, więc jeżeli chcecie sobie posłać zdania Armira Błażeja z Armirowni na temat Japonii, na temat wybuchu w Japonii, musicie koniecznie przesłać Armirowni. I kolejny jeszcze podcast, który ja, o którym ja będę mówił, to podcast Doroty i Bartka. Tymczasem sam Bartek nam opowiada o czytaniu, o jednym, proce, o jednym procencie swojego podatku i o tym, że ostatnio podobał mu się film Butelki Zwrotne. No i tutaj jak już większość podcastów w tym tygodniu jest godne polecenia, posłuchajcie. A dalej mamy Agę i Łukasza Szóstka z podcastu Radio Nowym. Yy, odcinek nosi tytuł Telefony na dwie karty Steam I tutaj Łukasz rozmawia z pioskiem bączkiem, gdzie dzielą się informacjami na temat kart Steam oraz różnymi dziwnymi technologiami i telefonami oraz koltami. Yy, tak, no i dalej mamy konsolidację 37 odcinek, tutaj niestety nie będziemy omawiać, bo to jest podcast o grach, a my tu niestety podcastu o grach nie omawiamy, co tam mamy dalej. Dalej mamy Typho podcast, gdzie Piotrek Witek mówi nam o otwarciach iPad i iPod i różnych tego typu nowościach dla niewidomych. I słabo widząc. I słabo widząc. Dalej mamy Sebastiana Bucicha z podcastu Dyktafą, gdzie Sebastian mówi nam o tym, że powraca. I wrócił, żeby nas swoim głosem. Tak, wielki powrót. Yy, dyktafon to jest, zdaje się. Dana informacja jest nieprawdziwa, prosimy jej nie słuchać. Yy, a twój głos też nawiązuje do muzyki, bo tam w oddali od ciebie, jak mówisz, słuchać jakby ktoś grał na talerzach, na perkusji. Hmm, nie wiem, czy złaczy, to też będę słychać, ale u mnie tak słychać. Najwyżej mamy dodatkowy podkład muzyczny, a skoro jesteśmy o muzyce nie możemy zapomnieć też o pełnej powadze, w której audycja Pędrowisko mówi akurat na tematy muzyczne, tam ludzie, ludzie, człowiek puszcza muzykę, no i nie za bardzo jest tu o czym opowiadać, bo to jest po pierwsze audycja radiowa, po drugie o samej, samą muzykę, prawie że. No ale już przy wojewódzkiej bazie okrętów podwodnych, którą prowadzi niezmiennie Pepe, jest o czym powiadać. Otóż Pepe chce zakupić sobie telefon nowy, dla małżonki właściwie, ale nie może tego zrobić. Jak myślisz dlaczego host? Nie wiem. Dlatego, że nie ma karty kredytowej i w tym kraju nawet nie można nic kupić, jeżeli się nie ma karty kredytowej od sklepu do sklepu, chodzi od sklepu internetowego do sklepu internetowego, do sklepu internetowego, ale niestety nie może nic kupić, no taka umamy, taką mamy tu rzeczywistość. 15 marca wtorek się kłania. I tutaj ja i cała myślę ekipa podcastofonu chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla naszego solenizanta. Otóż Bite Eater słuchacz polskich podcastów, głównie odwyku, działacz kontestacji, obchodzi 30 urodziny, więc myślę, że wszyscy mogą mu zaśpiewać 100 lat. Ja tu niestety z Hosem nie będę śpiewał, bo nie mamy za bardzo talentu wokalnego, no ale życzymy Ci wszystkiego najlepszego, Krzysiu. No i specjalnie dla Ciebie opowiadamy 15... 15 marca, w którym pojawiły się 3 podcasty, nie, 3, 4 podcasty się pojawiły. Otóż, pojawiły się cienie przyszłości co Chrystus czuł na krzyżu i tutaj Szymon Wygnański pod szybkim naporem pod szybką decyzją opowiada nam co, krzy, co Chrystus czuł na krzyżu na podstawie innych, innych przepowiedni coś tam widzę, że następny mamy podcast o Biblii host, o co tu chodzi tak, Martin Lechowicz i odwyk piwo, ufo i archeologia tutaj mm, możemy posłuchać Prawdziwego Martina, o, jak rozmawia z archeologiem kimś, kto ma większą na pewno od nas wiedzę na ten temat. I... co dalej, w Krzyżmen? Co dalej, co dalej? Dalej mamy oczywiście Armii Rownie. zaskakuje nas kolejnymi odcinkami w tym tygodniu. Yy, no i ten odcinek Armii Rowni jest na temat, jak myślisz, na czego temat? Yy, na, na temat Japonii pewnie. Dokładnie, armid ciągle nas męczy, męczy, dla kogo męczy, dla dlatego męczy, Armit ciągle nas y, raszy odcinkami o Japonii, no i tutaj mówi y, co go denerwuje w sprawie elektrowni atomowych. I o pisie jest też Angeli i o Zielonych. No i tutaj Rafał Koszela z podcastu Łosiowisko też daje się nam we znaki. 58, 57 odcinek łosiowiska poświęcony jest wojnie zimowej, części pierwszej. W tej audycji Maciej, którego mogliście usłyszeć, zdaje się też w poprzedniej audycji łosiowiska, znaczy nie w poprzedniej, w poprzedniej audycji o wojnie zimowej opowiada nam szczegółowo o wojnie zimowej wszystkie informacje, które powinniśmy znać a których pewnie nie znamy, więc zapraszam na sporą dawkę wiedzy historycznej, bardzo fajnie opowiedzianej. No i co tam mamy? 16 marca, środa, w tym tygodniu wyszło 9 podcastów, 9 podcastów. no i druga strona medalu, medalu zaczyna nam ten dzień. No i ja szczerze powiem, że nie za bardzo interesuję się sportem, nie za bardzo lubię sport, więc nie za bardzo pewnie też będę lubił podcasty sportowe, tak? Otóż nie, otóż nie. Druga strona medalu jest podcastem świetnym, którego możemy posłuchać sobie niekoniecznie lubiąc sport, bo jest tu dużo dygresji, które no, wpływają nawet pozytywnie na całą audycję, więc nawet jeśli chcemy o sporcie posłuchać, to też znajdziemy tu coś dobrego. Serdecznie Wam polecam. Następnie mamy podcasty Epic Fail i Duash, których nie opowiadamy, dlaczego? Dlatego, że e, są, e, są podcastami, podcastami growymi e, o grach. No ale tutaj jestem tak się zapędziłem, że zapomniałem o subiektywnym podcaście sportowym. host Napraw mój błąd. Tak. Marcin Michał Femkiernes mówią o różnych rzeczach, o sporcie, no o wszystkim. Rozmawiałem o Polonii, o Arsenale i o posadach Wagnera. Jeżeli interesujecie się sportem, a nawet jeżeli się nim nie interesujecie, to powinniście odsłuchać, bo autorzy tego podcastu dawają nam dużą dawkę humoru. Dalej Sebastian z podcastu Androcast, nowego podcastu, pierwszy odcinek z tego podcastu, przedstawia nam a AK Notepad na Androida. No jeżeli się interesujecie Androidem, no to powinniście przesłuchać, bo podcast o Androidzie, dobra rzecz. Co tam jest dalej? Dalej mamy Radio Powaga oraz Przeznaczenie Dijkstaru Część 6, Uosobnienie Zła. Szczerze powiem, że słuchałem tylko tego odcinka, tego mm, rozdziału. No i jeżeli słuchałeś wcześniejszych odcinków, to na pewno ten Cię zainteresuje. Na pewno, a tymczasem jeżeli nie słuchałeś poprzednich odcinków i nie zamierzasz słuchać poprzednich odcinków, to na pewno zainteresuje Cię i tak i tak Jacek Kuszchmisz z podcastu Cześć1966, znanego wcześniej jako Illuminaci. Otóż Jacek przeprowadził się do nowego mieszkania i robi tam parapetówkę dla znajomych no i oczywiście może robi nam z tego relacje, bo jako dorowy polski podcaster uwierzchnia swoje chwile rodzinne, uwiecznia swoje chwile z przyjaciółmi, no i tak się powinno robić podcasty, a nie, że tam jakieś takie takie nie, yy, nieprywatne jak Kasia to robi prosto, trzeba się otwierać tak jak Jacek. Oczywiście nie mogę nic powiedzieć innego jak dobry podcast. Dalej mamy Tyflo Podcast sharp reader Michał Dziwisz prezentuje nam yy, Wygodny w użyciu, czytnik RSS, yy, nawet nam mówi jak go używać dla niewidomych. No i kolejny podcast to pełna uwaga. Kubak Krzemiński i Norbert Marek, chociaż tutaj mówi tylko Kuba Krzemiński, prezentuje nam odcinek yy, Poznaj Anime 3, trzecia, trzeci odcinek serii Poznaj Imię, o Death Note o anime. Ja szczerze mówiąc się nie interesuję anime, więc w połowie nie wiedziałem o czym mówi yy, Kuba, no ale... Jak chcecie posłuchać, to posłuchajcie, jeśli się interesujecie anime, no to, a no to słuchajcie, proszę bardzo. Mm, a dalej mamy nadgryzionych i Mordinas. I no niestety nie mogłem tego odsłuchać, ponieważ ten y, tenże odcinek żądał ode mnie jakiegoś przeciwnego odczytnika, żądał ode mnie czegoś, czego nie mam i no niestety, przykro mi, bardzo nie odsłuchałem. Przepraszam, jeszcze raz. No tak, więzieni korzystają z formatu aplowskiego. za co chyba wie, z tego, co mi się zdaje, wielokrotnie byli karani, No, znaczy karani, zachęcani, żeby robili, robili to w podcaście MP3, dostępnym wszystkim. Niestety nie zastosowali się do tego, no i, no i nie możemy ich recenzować. Czwartek, 17 marca, przywitał nas deszczem oraz podcastem, a właściwie videocastem, Samosia. Gosia Needhouse z Niemiec, z podcastu Samosia, raczy nas z wideokastem, który opowiada sama, która ukręci tajemniczy kamerzysta, no i podcast jest dostępny, wideokast jest dostępny na YouTubie, możecie go oglądnąć sobie, no przesłuchać raczej nie, ale więc oglądnąć. Ja serdecznie zapraszam, przyznam się, bez bicia, to było moje pierwsze spotkanie z Gosią, ale na pewno zostanę dłużej, bo Gosia fajną kobietą jest, fajnie się jej słucha. No, a dalej mamy Marta i Mar... i Martę... Mariusz! ...z, z podcastu... Małdę. Marek, Marek, nie Mariusz, nie Mariusz, A Mar Gdzie Marek? A ja powiedziałem Mariusz, dobra, <głos> Marek. <głos> to się wydnie. Tego nie wydnie. <głos> jak nie? Tak, gdzie? dobra, gadaj z podcastu małżeńskiego, gdzie, no jak zwykle tak, gadałem o różnych rzeczach, o filmie, a Marta próbuje mięsa zrobionego przez Marka, też na chętnie i o koli waniliowej. Jeżeli lubicie Marta, Marka i Martę, to powinniście odsłuchać małżeńskiego podcastu MMN. Ja się przyznam, że tego odcinka nie słuchałem, ale narobiłeś mi apetytu, zaraz go odsłuchuję ale muszę skarcić czwartek, 17 marca. Bo jak tak można? Dwa podcasty, dwa podcasty, dwa podcasty to ja prowadzę. I no powinno się nagrywać więcej, ludzie. Jakbym, jakbym słuchał tego, bo przyznaję się, w tym tygodniu nie słuchałem podcastów, jadąc do szkoły, ale jakbym słuchał, no to miałbym trochę, trochę trudności, więc proszę, nagrywać, nagrywać. Piątek, 18. 18 marca, czyli dzień, w którym nagrywamy, to cudo, przywitał nas Danielem z podcastu Na 100%. Otóż Daniel wraz ze swoją żoną wypiera się na Dzień Świętego Patryka na pobliski stadion. Słuchałeś może tego odcinka? Niestety nie zdążyłem. No ale na szczęście ja to zrobiłem i tutaj odcinek, no... Może nie tyle o Bogu, jak zwykle, właściwie mało tu jest o Bogu, no ale jednak Daniel powoli odchodzi od schematu podcastu o Bogu, a zaczyna schemat podcastu z Bogiem. Czyli w tym podcaście się pojawia Bóg, przewija się Bóg, ale nie jest to podcast o Bogu. Dalej podcast Siódme Niebo i jest to trzecia część wspomnianego już na początku naszego przeglądu podcastów, yy, tego no, współczesnych zagrożeń człowieka. Dalej mamy Kapok, Kapok. Kapoka pewnie słuchałeś, tak? K Kapok słuchałem. Godaj mówi nam o starych komiksach, którymi się cieszył, jeszcze jak był dzieckiem. Wymieniał... No dobra, dalej jedziemy. Dalej mamy Bez Kitu, jeden z moich ulubionych nowych podcastów. No i tutaj mamy już większą ekipę, Michał, Igor i Sera mówią o Ludziach, o, o ludziach, że są niepotrzebni do nagrywania, o samolotach, słońców w Siliosach, niemiecki graffiti na umlauty, o mężczyznach w Niemczech, starszym panią fioletowe włosy uchodzą na sucho i takie tam inne rzeczy. Jeśli chcecie posłuchać Beskitowego gadania, posłuchajcie bez kitowców, zapraszamy na beskitublog.com. No i ostatni odcinek, którego dzisiaj przesłuchamy, to co to jest host? Znaczy, tutaj, o którym opowiemy, co to jest host. A dalej mamy Kasię z podcastu Słowotok niepojedynczy. Kasia rozmawia z Filipem D., legendą polskiego podcastingu, który tworzył podcast nie tylko dla Orłów. I tutaj Kasia zdejmuje matkę Filipa i pokazuje nam jego prawdziwe oblicze. Według mnie, to jest jeden z lepszych podcastów, które mogłem usłyszeć w tym tygodniu i daję mu... Eee, jak to się zwie, Typ tygodnia mu dajesz. Eee, typu tygodnia. Daję mu typ tygodnia. Racja Krzysztof. Tak. No i tutaj Filip jest nazwany buraczanem Samotowańczym królem polskiego podcastingu. No niestety Filipie, ja jestem królem polskiego podcastingu, jak wynikło z rewolucji, która niechwaląc się obaliła jeden odcinek podcastofonu, no i narobiła trochę zamętu, więc rewolucję udajemy, uważamy za udaną. No i niestety Filipie, ten tytuł jest zajęty, więc możesz być co najwyżej nie wiem, ambasadorem króla polskiego podcastingu, no ale nie królem, musiałbyś mnie obalić, no ale ja tu twardo się trzymam ziemi, więc nie obalisz mnie tak szybko. Tak samo jak nikt nie obali tego pod przeglądu polskich podcastów podcastofon, nawet taka rewolucja nie, nie zdołała go obalić i na pewno inni podcasterzy też nie zdołają go obalić, a my już się z wami żegnamy, tak. Myślę, że to był jeden z krótszych przeglądów polskich podcastów. No, nie mam tu dostępu do licznika, no ale chyba nawet nie godzina, więc myślę, że się szybko wyrobiliśmy. Myślę, że Wam się podobało. Napiszcie w komentarzach. Zapraszamy na stronę po podcastofonu, podcastofon.pl, na katalog polskich podcastów, no i nieskromnie zapraszamy też na nasze podcasty Jaskinia Głupoty, Jaskinia C.O.C.C. oraz y, Kłową w mur, podcast HOSa, sondaxxpl /hos. My się z Wami żegnamy, żegnamy, rozmawia, y, mówił z Was Krzyżman. I HOS. Dobranoc. Dobranoc.